Posiedźcie sobie, bo ja muszę przynieść nuty. Sprawdź mnie, więc teraz skumaj, że tu leci coś strasznie Ciekawego i świeżego i zajebistego Że to musi być kot szczerze tak zgadłeś kolego Wielka kwestia przed tobą stoi Czy prawdziwy hip-hop to jest to co robię Nie wychowałem się na hip-hopie wcale Ale go wybrałem, go zostanie tu na amen To jest LP pierwsze, wiesz, w mocnych dawkach Słuchaj tego na koncercie albo na słuchawkach Beat Zrobił w tym kawałku Wszystkie inne bity kota Z wyjątkiem baru Bo są też tutaj Moi różni przyjaciele czy zrobił ASX A jest ich wiele W dwóch kawałkach Inspiracja Jackiem Crejfem Ja słucham tego No bo to jest bardzo wielkie Kiedy ciągle gadam Za każde słowo Odpowiadam I rymy składam Jak wiesz ci Już kiedy ciągle gadam Za każde słowo I Ania W też tu będzie śpiewać Będzie trochę jazzu i prawdziwego rapu Ciut eksperymentów i <tum> Dziękuję Natalii, która na koncertach Bierze Majka i do niego śpiewa jak trzeba Moim hejtmanem na scenie jest moja siostra To ta, na której głowie burza dedu wyrosła Dziękuję wszystkim, którym naruszam autorskie prawa Wy nie obrażajcie się, bo to jest taki ho dla was Ja lubię klasykę, co słyszysz choćby po tym życie Ale jeszcze znakomicie, gdy zaskoczysz pomysłem Rapem chciałem, kiedy strzelać działa Lecz powiedziałem, na rap na mnie nie działa Ja mam kryzys twórczy, permanentnie Ale czasem coś wytychnie jak sperma w lędźwie Kiedy ciągle gadam, za każde słowo odpowiadam I rymy składam, jak wiesz, Adam Kiedy ciągle gadam, za każde słowo odpowiadam I rymy składam, jak wiesz, Adam Hej słuchaczu, tak ja do ciebie tak mówię Czasem zdarza się, że gram koncert w jakimś klubie Jeśli masz ochotę w się razem, a po koncercie będzie party after, a teraz się skup, bo jest część reklamowa Jeśli chcesz jakiś mój występ zorganizować, to wejdź na kot com Sprawdź kontakt, wyślij maila lub dzwoń Dystans do formy mnie wyznacza ciągle, ale nie na tyle bym zatracił treść w ogóle Jestem gotem z chesher, niepozornym gościem Ale jeśli czegoś chcecie mnie W duszy gra w świadomości, wyspecjalizowana muzyka ma Niech bardzo jasne stanie ci to się Że ja bardzo lubię dłubać w nosie